Minęła 23. Słuchają Państwo dwójki. Za konsoletą Katarzyna Firsty wojtkowska przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witamy ponownie. Dziś o tej porze ja w zastępstwie za Piotra Matwiejczuka. Bardzo mi miło. A to jest audycja Nocna Strefa, w której dziś będzie sporo o ciszy. O ciszy paradoksalnie będą nam dziś mówiły przede wszystkim dźwięki. A to wszystko w związku z wyjątkowym czasem, jaki przeżywamy. Noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Zatem wkraczamy w ten kulminacyjny czas Wielkiego Tygodnia. I niech cisza będzie dziś naszą przewodniczką. Sceną, na której rozegra się dźwiękowy spektakl. I słowo scena nie jest przypadkowe w kontekście utworu, który dziś nas powita. Pamiętają Państwo Malholland Drive Davida Lynch'a? Zapraszam do klubu. Silencio. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo. Que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre. w którym wszystko jest iluzją. Pamiętają Państwo te słowa padające ze sceny? No i banda. Nie ma orkiestry, nie ma źródła dźwięku, a jednak muzyka wciąż wybrzmiewa. Na scenę wychodzi Rebecca del Rio i śpiewa to, co właśnie usłyszeliśmy. Hiszpańską wersję piosenki Crying Roya Orbisona. Głos, który rozdziera ciszę, który wydaje się prawdziwszy niż rzeczywistość. W pewnym momencie wokalistka pada na scenę, umiera, a jednak jej śpiew nie ustaje. Scena o złudzeniu, ale też o sile emocji, które pozostają niezależnie od tego, czy coś dzieje się naprawdę. Tak zaczynamy dzisiejsze wydanie Nocnej Strefy w dwójce. Jak zwykle na początku zachęcam Państwa do kontaktu, do pisania. Jestem do Państwa dyspozycji. Moja skrzynka pocztowa krzysztof.dziuba atpolskieradio.pl. Zapraszam też na profile audycji na Facebooku facebook.comu kośnik Dwójka oraz Instagram fondziuba. Tam odnajdą Państwo zapowiedzi audycji, playlisty odcinków. Mogą Państwo w każdej chwili sprawdzić, co zostało odtworzone w audycji. No a dzisiaj będzie sporo o ciszy, ciszy, która wypełnia przestrzeń między dźwiękami. Będziemy poruszać się po najróżniejszych dźwiękowych przestrzeniach, bo słuchać będziemy muzyki Arvo Perta, Faroa Sandersa i Floating Points, no i też muzyka, którego twórczość bardzo często powraca w poniedziałkowej nocnej strefie. Mam wrażenie, że takim spektaklem, jaki odbył się przed chwilą, spektaklem, tym razem o sztuce i cierpieniu, były ostatnie miesiące życia Ryuichi Sakamoto, czyli jednego z głównych bohaterów dzisiejszej nocnej strefy. W kontekście tego artysty 2 kwietnia to dzień szczególny, bo właśnie 2 kwietnia 2023 roku, trzy lata temu, ogłoszono śmierć Ryuichiego Sakamoto. Artysta zmarł kilka dni wcześniej, 28 marca, jednak zgodnie z wolą rodziny informacje podano nieco później. A wspomniany spektakl został utrwalony na taśmie filmowej, Mowa oczywiście o filmie Opus, z którego reżyserem Nio Sorą, zresztą synem Luigi'ego Sakamoto, mieliśmy okazję rozmawiać kiedyś w nocnej strefie. Recital fortepianowy, zarejestrowany w studiu japońskiego radia, ze świadomością, że to już ostatni występ Sakamoto dla publiczności, co prawda nie na żywo, ale nagrany. Nie tylko dźwięki fortepianu pojawiają się w tym filmie i w tym nagraniu dźwiękowym, w tej ścieżce dźwiękowej, ale też momenty ciszy. No i wszystko, co dzieje się wokół, też dochodzi do głosu. Oddech Sakamoto, otwieranie klapy fortepianu, ustawianie nut na pulpicie. Zaraz przekonamy się, bo wracamy do ścieżki dźwiękowej z tego niezwykłego dokumentu, koncertu, filmu. Opus. Dwie kompozycje Ryuichi'ego Sakamoto, Bibo no Aozora i Aqua. żegnał się z nami wielki Ryuichi Sakamoto. Żegnał się sięgając po słynne tematy, które stworzył na przestrzeni czterech dekad, wykonując je w wersji fortepianowej. A to wszystko zostało utrwalone na taśmie filmowej. Film Opus wyreżyserowany przez jego syna Nio Sore. No i muzyka fortepianowa i te interpretacje niezwykle spowolnione, tak jakby Ryuichi Sakamoto delektował się, może bardziej reflektował się nad każdym z dźwięków. Dużo przestrzeni, dużo ciszy, dużo też zmagania z materią, no bo to były ostatnie miesiące życia Ruichiego Sakamoto, który przypomnę walczył z nowotworem, a zmarł 28 marca 2023 roku, pozostawiając po sobie niesłychany dorobek, niezwykle różnorodny, od muzyki eksperymentalnej, improwizowanej, elektronicznej, przez muzykę filmową, fortepianową, orkiestrową, po muzykę pop, muzykę popularną, no bo nie zapominajmy, że to był twórca, który przecież był niezwykle świadomy tego, co dzieje się na scenie muzyki rozrywkowej, no i tam też próbował swoich sił. A my do jego muzyki powrócimy dzisiaj jeszcze w nocnej strefie, w nocnej strefie ciszy, bo to właśnie cisza i ta przestrzeń między dźwiękami jest naszą bohaterką. A są takie płyty, które brzmią jak droga, tak bym powiedział, niekoniecznie prowadząca dokądś konkretnie, raczej rozciągnięta w czasie. tego artysty. Fejhi kojarzony był dotąd surową, akustyczną gitarą i idiomem amerykańskiego folku. No a tutaj zaczyna rozszczelniać swój język muzyczny. Obok jego charakterystycznego fingerstylu pojawiają się taśmy, kolarze, fragmenty różnych znalezionych nagrań, dźwięki, które jakby wymykają się kontroli autora. No i pojawia się też Cisza, pojawia się pauza, wyczekanie. I tak dzieje się w kompozycji, której posłuchamy teraz w nocnej strefie. Rekwiem dla Russella Blaina Coopera. John Fahey, rok 1967. gitary jakby odbijające się od ciszy, czyli muzyka Johna Fayhew. Rok 1967 i zupełnie zdumiewające dokonanie tego muzyka folkowego. Album Requiem, który w przyszłym roku skończy 60 lat, a to było rekwiem dla Rossella Dlayna Coopera. Rzecz absolutnie zdumiewająca. Piszą państwo, przypomnę adres krzysztof.dziuba.adpolskieradio.pl a także facebook.com Nokturn 2 pisze nasz stały słuchacz Ari, którego nie brakuje Mam wrażenie, nigdy. W ciszy najlepiej znaleźć jest ukojenie i spokój. W ciszy najłatwiej się skupić lub wypocząć. W ciszy najlepiej zagłębić się w swoje wnętrze, myśli, emocje, wspomnienia. W końcu cisza najlepiej eksponuje dźwięk, który jest subtelny, delikatny i wszechmocny zarazem. Cisza wydaje się być największym sprzymierzeńcem, którego niemal nie sposób spotkać. Coraz częściej otaczam się ciszą możliwą do osiągnięcia, pozwala mi na relaks, dystans, naładowanie baterii, a w końcu na inne postrzeganie dźwięku, który jest tak ważnym elementem niosącym energię, harmonię i radość. Co za szczęście, że nie tylko potrafimy doświadczać tych przeciwności, ale też budować z nich porządek, zarówno wewnątrz, jak i wokół siebie. Piękny temat na audycję. Dziękuję i pozdrawiam cię, Ari, dzięki za ten wpis. A my w Nocnej Strefie wracamy do Ryuichiego Sakamoto i jego muzycznego pożegnania. To w zasadzie były dwa pożegnania, bo jest film Opus, a także ścieżka dźwiękowa z tego filmu, No ale jest też i ostatni album solowy Ryuichiego Sakamoto, czyli płyta Twelve, 12 12 kompozycji tworzonych w ostatnich latach życia Riuci'ego Sakamoto. Album, który no, jest medytacją, jest niewątpliwie medytacją na temat tych ostatnich miesięcy. Jednocześnie, mimo tego, że jest on niezwykle wyciszony, skupiony, to brzmieniowo także różnorodny. Oczywiście fortepian jest tutaj w roli głównej, ale pojawia się też syntezator brzmienia, które słychać naokoło. Pojawia się też fortepian preparowany. No a my posłuchamy kompozycji stworzonych przez Ryuchiego Sakamoto z myślą o tym albumie w roku 21 i 22. Skąd wiemy, kiedy one powstały? No, każda z nich nosi tytuł właśnie od daty. 2022-01-23, czyli 23 stycznia 2022 roku. To pierwsza z kompozycji, a potem utwór 2021 z 1 grudnia 21 roku. Muzyka, która mam wrażenie jest jak kamienie rzucane do wody, które tworzą te kręgi, no i takie kręgi, Mącą te cisze rzucane co chwila dźwięki fortepianu Ryuchiego Sakamoto. Thank you. Cisza to nie tylko brak dźwięku, ale też przestrzeń pewnego napięcia, skupienia, wyczekiwania. W dzisiejszej nocnej strefie wsłuchujemy się w te granice między dźwiękiem a ciszą. Tam, gdzie dźwięk wyłania się z ciszy i do niej powraca. No i doskonale to się robi słuchając albumu 12, czyli pożegnalnej płyty Ruichiego Sakamoto, wydanej na kilka miesięcy przed jego śmiercią. A przypomnę, zmarł on 28 marca 23 roku. No i za nami dwie kompozycje z tej płyty. Album, utwory zatytułowane 1 grudnia 2021 roku i 23 stycznia roku 22. Takie dźwiękowe kartki z kalendarza Ryuichiego Sakamoto, który y, ciszę jako materię swojej muzyki wykorzystywał już znacznie wcześniej. Przykład y, no, właśnie teraz, przed nami, sprzed 40 lat, kompozycja Dolphins, album Esperanto, rok 1985. Jabrę, Mieski. Tu ampe? Tu ampe? Jabrę, Mieski. coskinate 3 ka pani ka pani ka ko 3 Hareneski. Keep... A pa, pa, si tu ibas, No i gdy teraz posłuchałem tej kompozycji, kompozycji Dolphin z Sakamoto z 1985 roku, no to mam takie nieodparte wrażenie, że jest to takie dalekie echo tego muzycznego pożegnania, jakim jest album Twelve. Dużo ciszy, dużo przestrzeni, dużo pauz, no i też ten oddech, oddech tu być może jakiegoś nurka, Oddech, który przecież pojawia się celowo w tym recitalu fortepianowym, pożegnalnym recitalu, czyli na płycie 12. O której pisze nasz słuchacz, pisze pan Michał tak. Bardzo lubię powracać do 12. To jest muzyczne pożegnanie, ale mam wrażenie, że więcej tu pogodzenia z przemijającymi chwilami może poza niezwykle przejmującym utworem 2022 -0207. Słuchając nagrania, które pan właśnie prezentuje, mam zawsze przed oczami Rijciego, odpoczywającego, być może obserwującego w ciszy plamy rysowane na ścianie słońcem wpadającym z zauchylonego okna, przez które dobiega lekki szum tokijskiej metropolii. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. No i czekam na kolejne państwa wpisy Państwa wiadomości krzysztof.dziuba.atpolskieradio.pl a także na Instagramie, na profilu Fondziuba i na Facebooku facebook.comu kośnik Dziś tak się złożyło. Słuchamy muzyki gigantów. Gigantów, których pożegnaliśmy w ostatnich latach. No i tym kolejnym po Ryujim Sakamoto jest Faroa Sanders. Pomyślałem sobie, że album Promises, y, płyta, o której było głośno kilka lat temu, Doskonale wpisze się w tematykę naszej dzisiejszej nocnej strefy ciszy. No bo są spotkania w muzyce, które wydają się niemal nieprawdopodobne. No i takim spotkaniem jest właśnie to, do którego doszło podczas sesji do płyty Promises te kilka lat temu. Spotkanie trzech światów, czyli saksofonów Aroa Sandersa, elektronicznej wrażliwości sama Sheperda, czyli Floating Points. No i tej Subtelnej, pulsującej obecności London Symphony Orchestra. Yy, muzyka zbudowana na jednym powracającym motywie, delikatnym, yy, no niemal dziecięcym wzorze, który krąży, powraca i zmienia się jak yy, to światło w ciągu dnia wpadające do pokoju Ryciego Sakamoto, o którym y, pisa, pisał nasz y, słuchacz. Sanders. Yy, no, mam wrażenie, nie tyle gra, co oddycha. Brzmienie saksofonu ciepłe, momentami być może wycofane, ale jednocześnie no, pełne treści też. No i Floating Points, sam Sheffield, który buduje tę przestrzeń z niezwykłą precyzją, balansując między minimalizmem, ambientem, muzyką eksperymentalną no i ciszą, ciszą, która także tutaj odgrywa rolę. Posłuchamy pierwszej strony wydania winylowego albumu Promises. To będzie japońskie wydanie tej płyty. Czyli posłuchamy połowy pierwszych pięciu ogniw, bo całość podzielona jest na dziesięć w sumie części, przed nami pięć, a zatem Farrah Sanders, saksofon, Floating Points, Elektronika i London Symphony Orchestra. Mm ¶¶ -hmm.